Book two. C. s t e r y s t u i y At school. s z k o o l Where are we? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? w are at school. j e s t e ś m y w szkole. Jesteśmy w szkole. เรากำลังเรียนภาษา Mamy l e k c j e Mamy l e k c j e นั่นคือนักเรียน То są uczniowie. to są uczniowie. นั่นคือคุณครู t о есть наuczycielka. to jest n a u c z y c i e l k a นั่นคือชั้นเรียน To jest klasa To jest klasa เรากำลังทำอะไรอยู่ Co robimy Co robimy เรากำลังเรียนหนังสือ Uczymy się Uczymy się เรากำลังเรียนภาษา Uczymy się języka Uczymy się języka. j a u c z y ć angielskiego. Ja uczę się angielskiego. t n u c z y ć hiszpańskiego. Ty uczysz się hiszpańskiego. k a o n u c z y się niemieckiego. On uczy się niemieckiego. Rayen poza francuski. My uczymy się francuskiego. My uczymy się francuskiego. Po końcu konrjen poza italijen. Wy uczycie się włoskiego. Wy uczycie się włoskiego. Po kaujen poza rzesia. Oni, one uczą się rosyjskiego. Oni, one uczą się rosyjskiego. Nauka języków jest interesująca. Nauka języków jest interesująca. Chcemy rozumieć innych ludzi. Chcemy rozumieć innych ludzi. Chcemy rozmawiać z ludźmi. Chcemy rozmawiać z ludźmi.